O, jako piękne są nogi twoje w trzewikach, o córko książęca. Opasania biudr twoich są jak zawieszenia ręką dobrego rzemieślnika urobione. Pępek twój jako czasza okrągła, która nie jest bez napoju. Brzuch twój jest jako bruk pszenicy osadzony liliami. Obie piersi twoje są jako dwoje bliźniąt młodych sarniąt. Szyja Twoja jako wieża z kości słoniowych, oczy Twoje jako sadzawki w Hezebon pod lebramy batrabin, nos Twój jako wieża na Libanie, która patrzy ku Damaszkowi, głowa Twoja na Tobie jako karmela włosy, głowy Twojej jako szarłat, król widząc Cię byłby jako przywiązany na gankach swoich jako żeś piękna, jako wdzięczna, o miłości przerozkoszna. Ten twój wzrost podobny jest palmi, a piersi twoje gronom. Rzekłem, wstąpię na palmę, dosięgnę wierzchołków jej. Niechajże mi tedy będą piersi twoje jako grona winne, a wonność nozdrzy twoich jako jabłek wonnych a usta twoje jako wino wyborne, które na wprost bardzo mile płynie i sprawuje, że mówią wargi śpiących. Jam jest miłego mego, a do mnie jest rządza jego.